Ma tu program pierwszy polskiego radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki. Izabela Kuczyńska. I Paweł Zieliński. Donald Tusk miał postawić ultimatum Katarzynie Pełczyńskiej na łęcz tak twierdzą media, a chodzi o odwołanie minister klimatu. Konfederacja zagłosuje przeciwko odrzuceniu weta do ustawy o kryptowalutach. Zapowiedział to w jedynce poseł tej partii, Bartłomiej Pejo. Dziś audycja z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jutro wyjątkowe widowisko muzyczne zbliża się kulminacja obchodów stulecia radiowej jedynki. Albo będą bronić się Pauliny Henning-Kloski, albo wychodzą z koalicji. Takie ultimatum miała usłyszeć od premiera Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Szefowa Polski 2050 rozmawiała z szefem rządu innymi o głosowaniu nad wotum nieufności dla ministra klimatu. Jak informuje Onet, Donald Tusk postawił sprawę na ostrzu noża. Szczegóły sprawy zna Mariusz Pieśniewski.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 W Sejmie, że głosowanie w tej sprawie to test jedności koalicji. Wniosek. A moje odwołanie to jest wniosek, czy w koalicji jest jedność. Posłowie mają czas na namysł. Głosowanie zaplanowane jest na posiedzeniu Sejmu za blisko dwa tygodnie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Posłom uda się odrzucić prezydenckie weto do ustawy o rynku kryptowalut? Dziś głosowanie w sprawie przepisów, które prezydent Karol Nawrocki już dwukrotnie zakwestionował. Rząd apeluje do opozycji o refleksję i liczy na to, że PiS i Konfederacja staną w obronie obywateli, którzy inwestują w kryptoaktywa. Bo ten rynek trzeba uregulować, mówi szef Komisji Finansów Janusz Cichoń z Koalicji Obywatelskiej. No to jest uporządkowanie tak naprawdę rynku kryptoaktywów w Polsce, nadzoru nad tym rynkiem, obowiązków rejestracji z jednej strony i poddania się pewnym procedurom związanym z funkcjonowaniem na tym rynku. Za utrzymaniem weta na pewno opowiedzą się posłowie Prawa i Sprawiedliwości o tym, jak zachowa się Konfederacja, mówił w jedynce poseł tej partii, Bartłomiej Pejo. Oczywiście przeciwko. Po raz drugi rząd próbuje wdrożyć ustawę, która tak naprawdę zwalcza rynek kryptowalut, zwalcza samych użytkowników, samych klientów giełd kryptowalutowych, ale przede wszystkim giełdy kryptowalutowe. Nie ma gorszego wroga w Polsce dla kryptowalut jak KNF. Dyskusja o ustawie chroniącej rynek kryptowalut toczy się w świetle doniesień mediów o problemach klientów giełdy Zonda Krypto z wypłatą pieniędzy. Jak podaje portal portfel giełdy jest niemal pusty. Prezes firmy twierdzi, że środki są, ale nie ma do nich dostępu. Nie żyje trzecia osoba ranna w wypadku w podwarszawskich Łomiankach. 20 siedział za kierownicą Toyoty, która dachowała po uderzeniu przez inny samochód na miejscu. Zginęło dwoje pasażerów auta, 19 -latka i 15 chłopiec. Mężczyzna w ciężkim stanie od niedzieli przebywał w szpitalu. To kierowca Toyoty, w którą miało uderzyć Audi. Zatrzymani w tej sprawie zostali dwaj mężczyźni: kierowca i pasażer Audi, którzy uciekli z miejsca zdarzenia. Jak przekazała prokuratura, kilka godzin wcześniej mieli wypić litr wódki i sześć piw. Dodatkowo kierowca miał obowiązujące zakazy prowadzenia pojazdów. Adam Obramiuk, Polskie Radio RDC. Izrael wielokrotnie złamał zawieszenie broni, alarmują władze Libanu. Od 23. obowiązuje dziesięciotniowy rozejm między stronami wynegocjowany przy pomocy Stanów Zjednoczonych. Tel Aviv twierdzi jednak, że dotyczy tylko przestrzeni powietrznej, a mieszkańcy nie powinni jeszcze wracać do południowej części Libanu. Do rozmów na temat trwałego pokoju strony mają usiąść w ciągu najbliższych dwóch tygodni w Białym Domu.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 Donald Trump z nadzieją patrzy na te negocjacje, bo Teheran z zadowoleniem przyjął rozejm izraelsko-libański. To są aktualności jedynki. Były już Warszawa, Kasprowy Wierch, Kraków, a ostatnio Sopot. Radiowa jedynka kontynuuje swoją trasę w tygodniu stulecia polskiego Radia. Na specjalne wydanie ekspresu jedynki nadaliśmy wczoraj z mobilnego studia tuż przy Sapockim Molo. To była okazja na spotkania z Państwem, naszymi słuchaczami. Fajnie, bo tak podchodzą ludzie, mogą porozmawiać. Bardzo miła rozmowa była. Przyszliśmy, bo my mieszkamy w Sopocie, więc nie mogliśmy. Nie, i lubimy bardzo jedynkę. Nie, i jedynkę. No, to jest piękne, dlatego tak mówię, co najmniej Super. dwóch, trzech takich już wam życzymy. Dziś audycje folder ulubione nadamy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. A jutro kulminacja obchodów stulecia i widowisko muzyczne Wiek Radia. To jest spektakl stworzony przez Łukasza Luka-Rostkowskiego, w którym występują Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, Dania Rusowicz, Paktofonika, Krzysztof Cugowski, no i przede wszystkim też Orkiestra Polskiego Radia, a dla kontrastu Rebel Babel Ensemble i dj -a. Mówiła redaktorka naczelna jedynki Paulina stolarek Marat I dodała, że widowisko rozpocznie się o 17, czyli równo 100 lat od pierwszej audycji Polskiego Radia. No ten spektakl będziemy transmitować w jedynce. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radio. A to są wiadomości sportowe. że Grabowski zapraszam. W piłkarskiej lidze Europy w półfinałach będzie polski akcent, a będzie nim Matikesh, który wraz z Zastanwilą pewnie dwa razy pokonał Bolonię. W półfinale De Vilans zagrają z Nottingham Forest, które wyeliminowało FC Porto. Tydzień temu remis, wczoraj Forest wygrali 1 do 0. Porto od początku z problemami, bo już w ósmej minucie czerwoną kartkę dostał Jan Bednarek. Dodajmy na drugą połowę wszedł inny polski gracz Porto, Jakub Kiwior. Drugą półfinałową parę stworzą portugalska Praga i niemiecki Freiburg. W konferencji w półfinale Strasburg z Maxim Ojedele, który zagrał w końcówce kilka minut. Jego zespół odrobił straty sprzed tygodnia i wygrał 4-0 z Mainz. Teraz Strasburg trafia na hiszpańskie rajowe Echa, na szachta Doniec, na angielskie Crystal Palace. Dodajmy pierwsze półfinałowe mecze w europejskich pucharach za dwa tygodnie. W Hiszpanii. Inwestycja. Leo Messi, nowym właścicielem piątoligowego UR Cornelia, to klub z przedmieści Barcelony. Messi, który wciąż gra w piłkę w Interze Miami i argentyńskiej kadrze, kupił 100% udziałów w kraju. Pożegnanie. W Warszawie na Powązkach Wojskowych tysiące ludzi pokłoniło się Jackowi Magierze. Piłkarze, a potem zasłużonemu szkoleniowcowi, wychowawcy młodzieży. Ostatnio Jacek Magiera był, przypominamy, drugim trenerem reprezentacji Polski. Myślę, że Jacka przede wszystkim wyróżniał to, jakim był człowiekiem. I, i, I to będziemy pamiętać. Jak żył, jakie wartości reprezentował, co chciał przekazać często młodym ludziom. Mówi kolega z boiska Jacka Magiery Maciej Murawski, a Jacek Magiera przypominamy zmarł nagle tydzień temu, miał 49 lat. Na siatkarskich parkietach wybór. Trener reprezentacji polskiej Nikola Grbic ogłosił szeroką kadrę na nadchodzący sezon. Nie ma kilku doświadczonych graczy na czele z kapitanem Bartoszem Kurkiem. Martwi się, bo on nie gra na tym swoim najlepszym poziomie. Nie jest zadowolony, jak gra. On miał ostatni sezon dużo zdrowotnych problemów. On ma 38 lat. Oczywiście. Ty młodzi zawodnicy mogą naprawdę nauczyć się dużo. Ten sezon nie będę z nami. Będziemy w kontakcie, ani ja mówi, że on będzie wrócać. Następny sezon. Nie mówię, że nie będę albo będę. Ja nie mam pojęcia. Będziemy w kontakcie, oczywiście. Mówi trener Nikola Grbić. Dodajmy kapitanem reprezentacji pod nieobecność Bartosza Kurka będzie Aleksander Śliwka. A to co najważniejsze w tym sezonie to wrześniowe Mistrzostwa Europy w sporcie po 10.30 m.in. o skokach. Na dobrą prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma ubezpieczeniowa Warta oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników.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 To będzie całkiem pogodny dzień. Tylko na wschodzie i południu może pojawić się trochę więcej chmur, niewykluczone, że i przelotny deszcz. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 11 stopni w Warmii i Suwalszczyźnie, w centrum i na przeważającym obszarze 15-16, najcieplej, bo nawet 19 w zachodniej części kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie cały czas rośnie. Na barometrach w Warszawie już 1008 hektopaskali.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 Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Jedynka. I sygnał dnia w radiowej jedynce, rozpoczynamy trzecią, ostatnią godzinę. Sygnałów jest trzynaście minut po godzinie ósmej. I have a picture. Polski Radio, program pierwszy, 15 minut po godzinie ósmej. Sygnały dnia. Piątek, 17 dzień kwietnia, 107 dzień roku, do końca roku 258 dni, słońce wzeszło o 5.35, zajdzie 19.37, dzień potrwa 14 godzin i 3 minuty i będzie krótsze od najdłuższego, 2 godziny i 44 minuty, a dłuższe od najkrótszego dnia w roku. O 6 godzin i minut 21. Imieniny obchodzą Anicet, Aniceta, Eliasz, Innocenty, Izydor, Izydora, Jakub, Józef, Katarzyna, Klara, Radociech, Robert, Roberta, Salwator, Stefan i Teodora. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia niechże się Państwu darzy. Zbliża się 16 po ósmej Grzegorz Osiecki i nasz kolejny gość. Rozmowa dnia. No, w studiu sygnałów dnia Katarzyna Kęcka, wiceminister zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W poniedziałek ma się zacząć protest szpitali powiatowych. Czy to może oznaczać jakieś utrudnienia dla pacjentów? Czy oni się mają czego obawiać? Myślę, że nie, bo z tego, co się zdążyliśmy zorientować, Szpitale mają być oplakatowane i personel ma być ubrany w czarne ubrania. Natomiast to nie powinno stanowić żadnych utrudnień w dostępie do świadczeń dla pacjentów. Hasło tego protestu to szpitalne łóżko poczeka, a choroba nie. No właśnie, czy to nie jest tak, że mamy potężny kłopot w tej chwili z dostępem doświadczeń? Panie redaktorze, jeśli chodzi o dostęp do świadczeń... Biorąc pod uwagę sytuację na świecie, to mamy jeden z najlepszych dostępów doświadczeń. Bo też chciałabym, żebyśmy opierali się na sytuacji zdrowotnej na całym świecie. Kraje Europy Zachodniej mogą nam pozazdrościć tego dostępu doświadczeń i tak szerokich koszyków świadczeń gwarantowanych w ramach finansów publicznych. Natomiast w tej chwili nasze działania mają na celu racjonalizację, w tym też wydatków. Ale to, Panie minister, no jak pacjenci słyszą, że jak, jak z jednej strony słyszą, Pani, że kraje zachodnie mogą nam zazdrościć tego koszyka, a z drugiej strony są odsyłani na przykład na jakieś proste badania za rok, albo jeszcze dalej, no to powstaje jakaś wątpliwość. I tutaj wytłumaczę może ten mechanizm. Kilka lat temu świadczenie w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uwolniliśmy. To znaczy, że mieliśmy mamy nie, nie, nielimitowany dostęp do tych świadczeń. Czyli na przykład I, badania, tak? Takie ale też dost, Tak, ale też dostęp na przykład do specjalistów. I założenia były takie, że jeżeli w, będzie to w tym trybie nielimitowanym, e, to poprawi się dostęp do świadczeń, skrócą się kolejki. Proszę zobaczyć, tak się nie zadziało. To znaczy, że ten mechanizm ja wiecie, nie przyniósł efektów. E, tak, no bo ponieważ może pacjenci. Były nie, panie redaktorze, sprawdziliśmy ten mechanizm i ścieżka pacjenta w systemie ochrony zdrowia jest taka, że najpierw mamy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, później mamy lekarza specjalisty. Po wstępnym zbadaniu przez lekarza specjalistę, postawieniu diagnozy i wyznaczeniu leczenia tego pacjenta, pacjent powinien wrócić do podstawowej opieki zdrowotnej. Niestety ten pacjent nie wracał do podstawowej opieki zdrowotnej. A tak powinno się to odbywać. I tutaj też jest taki druk, jak informacja do lekarza kierującego POZ, czyli pacjent, to jeszcze wtedy było, to była dokumentacja papierowa, pacjent z taką informacją od lekarza specjalisty powinien wrócić do lekarza poz po kontynuację. Ten mechanizm nam zawiódł. I my w no chwili... ale to receptą ma być obcięcie wyceny za nadwykonania? Nie nie recepta. Chodzi o to, że chcemy spowodować, żeby pacjenci wrócili tam, gdzie jest ich miejsce w systemie ochrony zdrowia, czyli do podstawowej opieki zdrowotnej. A to, o czym pan mówi, to też jest, my też zauważyliśmy na przestrzeni ostatnich lat, że mamy bardzo dużą liczbę badań, które jakby nie pokrywają się z, z przyczynami ich wystawiania. W tej chwili w ministerstwie trwają prace pod kierownictwem pani profesor Edyty Szurowskiej, która jest jest konsultantem w dziedzinie radiologii i diagnostyki, e, która będzie, e, która standaryzuje wraz z zespołem jakby e, skierowania czy przyczyny skierowań na badania diagnostyczne, e, ale też trwają prace nad standaryzacją opisu. Dlaczego? Dlatego, że zdarzało nam się wielokrotnie. Sprawdziliśmy 12 tysięcy badań, z czego 8 tysięcy to były badania... Mm, które wykazywały pewne nieprawidłowości. Zdarza nam się, że pacjent ma wykonywane nawet trzy badania niepotrzebnie, a można by było wykonać to jednym badaniem. I w tej chwili trwają prace w Resorcie Zdrowia nad tym, żeby wystandaryzować, żeby to było i bezpieczne dla pacjentów i faktycznie potrzebne w systemie ochrony zdrowia. Tylko Czy jesteście w stanie wprowadzić to tak, żeby pacjent nie był poszkodowany? No bo widzieliśmy nawet w mediach społecznościowych informacje od jakichś lekarzy, którzy mówili, no właśnie wyrobiłem limit na ten rok. W zasadzie do końca już nie będę Dektorze, ale to weszło 1 kwietnia. Do końca marca było bez zmian. Rozumiem. To, bo tu mówimy o opiece ambulatoryjnej. A jak jest ze szpitalami? Bo przecież to będzie proces szpitali powiatowych. Tam jest sytuacja trochę inna. Jak wygląda sytuacja na przykład słynnej porodówki w Lesku? Czy ona będzie otwarta czy nie? Ja sama jestem po spotkaniu z włodarzami Leska i, i rozmawialiśmy. Nie chciałabym zdradzać, jak przebiegało spotkanie, ale było bardzo merytoryczne w oparciu o dane o dane dotyczące również obłożeń, dotyczące hospitalizacji, więc myślę, że to było bardzo dobre. W mojej ocenie to było bardzo dobre pytanie. I tutaj, panie redaktorze, chyba powinien pan zwrócić się o feedback do włodarzy Leska. No dobrze, ale to... Według pani e, będzie to porodówka tam, czy nie? Panie redaktorze, my tutaj też, biorąc pod uwagę porodówki i jakby e, dostęp do porody Wojk, my też musimy opierać się o pewne mechanizmy. E, od wielu lat wiemy o tym, że personel nie traci umiejętności, natomiast umiejętności słabną w przypadku zbyt wykonywania procedur zbyt rzadko. Jeżeli mowa o porodach, to my mamy takie badania przeprowadzone, na co powoływał się pan minister Maciejski, że... Powinniśmy co najmniej, mówię tutaj o personelu medycznym, co najmniej jedno dziecko przyjmować dziennie na świat. No, czyli to jest 365 porodów. Co najmniej. Tak? Natomiast bezpieczny pułap to jest 700 tak naprawdę. Niemcy przyjęły 800 w ogóle, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pacjentów. Więc też zależy nam na tym, żeby pacjentki były zabezpieczone. Z drugiej zaś strony, ja patrzę też przez pryzmat szpitala, którym zarządzałam, bo my mieliśmy w ubiegłym roku powyżej 300 porodów. Natomiast, panie Redaktorze, pacjentki tak naprawdę wybierają nogami porody, bo w oddziale w, w szpitalu, w którym ja zarządzałam, pacjentki przyjeżdżały do porodu spoza województwa, bo no. chciały rodzić w tym oddziale. Ja, ja nie wątpię, że są takie szpitale, no ale rozumiem, że często jest. I taki szpital jest bardzo dużo. Tak, są sytuacje krytyczne, tylko ja chciałem się odnieść do tego, czy to, o czym Pani mówiła, powołując się na wiceministra Maciejskiego, te wskaźniki czy to jednak nie prowadzi jakoś takiej polityki zdrowotnej do konfliktu z demografią, no bo y, zapaść demograficzna postępuje bardzo szybko, liczba porodów bardzo szybko spada no i będzie rosła liczba tych miejsc, gdzie porodów będzie mniej, a z drugiej strony odległość akurat, no Lesko jest dobrym przykładem, hmm. bo odległość wtedy od innych szpitali jest na tyle duża, że no y, wożenie kobiet stamtąd do porodów będzie oznaczało, że będzie rosła liczba porodów w karetek, tak, ewentualnie komplikacji czy no, nawet jakichś zdarzeń bardzo złych zdrowotnych. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o, o porody, które wymagają wzmożonego nadzoru medycznego, to tym zajmują się ośrodki o wyższym poziomie referencyjności. I tak to jest poukładane w systemie ochrony zdrowia. Porodówki w szpitalach po, powiatowych są to porodówki pierwszego poziomu. I tak należy jej traktować. Tutaj co do zasady powinny trafiać jedynie pacjentki czy przyszłe mamy, które rodzą fizjologicznie. Takie są założenia e, tych oddziałów pierwszego poziomu. E, natomiast e, jeśli chodzi o to rozwiązanie, które zaproponowaliśmy, czyli pokoje na rodzin, są to pokoje, które będą służyły takim incydentalnym porodom, gdzie będą przygotowane położne, które w każdej chwili, w sytuacji, która będzie tego wymagała, będą mogły przekierować rodzącą do szpitala, który jest w pobliżu. W porozumieniu z koordynatorem, również uczestnicząc w tym transporcie, czyli towarzysząc kobiecie rodzącej. No dobrze, to jeszcze chciałem zapytać o kwestię pieniędzy w zdrowiu. Zbliża się ten termin, kiedy minister zdrowia będzie musiała podjąć decyzję dotyczącą podwyżek w przyszłorocznym, już w tym roku, dla zawodów medycznych. Chodzi o ustawę mm -hmm. o minimalnych wynagrodzeniach. Jaki wariant zostanie wybrany? bo tam są trzy albo cztery warianty do wyboru. Minimalny, ale też warianty. Ale tak, my nie wiemy o tym, żeby były w, w, w warianty. Poszła jedna rekomendacja do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, taka jak zawsze i czekamy na to, na rekomendacje z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Nie jestem w stanie w tej chwili panu na to pytanie odpowiedzieć. No ja rozumiem, ale czy będzie tak, że będziecie, czy stanowisko resortu jest takie, żeby podwyżki dotyczyły tylko osób na etatach? E, no bo Wie... Ustawa o najniższym wynagrodzeniu dotyczy osób w ramach umowy o pracę. No tak, to prawda, ale w poprzednich latach mieliśmy taką sytuację, że te podwyżki dotyczyły de facto wszystkich, tak, no bo pieniądze były używane także do podwyżek kontraktowych. Były używane, to prawda, natomiast w tej chwili poczekamy na rekomendacje z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. To Panie Minister, jeszcze chciałem zapytać o Centra Zdrowia Psychicznego. Jak wygląda w tej chwili sytuacja i kiedy się zakończy pilotaż? Jest to najdłużej trwający pilotaż w historii Polski, jeśli chodzi o świadczenia zdrowotne. Trwa już 8 lat i we wrześniu Podkreśliłam, że chciałabym ten pilotaż zakończyć, bo, bo to już chyba dość. Plan jest taki, że to będzie pilotaż, który zakończy nam się w grudniu tego roku, bo chcielibyśmy, aby od stycznia ten model opieki środowiskowej, psychiatrycznej wszedł już na stałe w krajobraz ochrony zdrowia. Ale on dzisiaj nie jest na, jakby no w całym kraju, czy od początku roku został, był powszechniany? On w tej chwili jest, znaczy wyświadczenia realizowane są tak mniej więcej w 49%, jeśli chodzi o kraj. Natomiast my wiemy, że my nie zachęcimy wszystkich na już do pilotażu, jeśli chodzi o objęcie kraju. I w naszym przygotowywanym modelu zakładamy, że do 2029 roku cały kraj zostanie objęty opieką środowiskową. Powiedziała Katarzyna Kęcka, wiceminister zdrowia. Na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube. 27 po 8. Program pierwszy polskiego radia. Już teraz polecamy ekspres jedynki i naszym gościem po 16.35 będzie Jarosław Rubaniak z koalicji obywatelskiej. Natomiast przypominam, że wcześniej przed ekspresem folder ulubiony będzie gościć w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Ula Kaczyńska Marcin Wojciechowski spotkają się m.in. z Magdaleną Cielecką i Ralfem Kamińskim. To jest kolejny przystanek na urodzinowej trasie Radiowej Jedynki. Ale ja, ale ja jestem z jest mój kraj, ale ja, ale ja Jestem z Polski i to moje fatum, moje piekło Nie stragasz, dobrze czuję twój chłód. Nie rozpieszczasz pogodą, niż śmierdze tej ziemi duch. Ale ja. Jest polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia i no właśnie takie pomysł na krótki weekendowy wypad. Był pan w Płocku kiedyś, proszę pana? Proszę pana, byłem. Był pan. Byłem. No to dobrze. wiem panu, że zaskakująco piękne miasto i mało się o nim mówi. Jak to małe, proszę bardzo. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Danielu, zapraszamy do Płocka. Mamy tutaj bardzo fajne, czyste, orlenowskie powietrze. Pozdrawiam. Dzięki no, wielkie. Może nie o to chodziło, ale bulwar nad Wisłą tak, Ale to jest takie ryzykowne, mnie wielkiego fana i kibica kieleckiej iskierki zapraszać do Płocka. No Czego? jutro. Aha. Oh. Jutro. Święta wojna, szanowni państwo, bo to będzie tym razem nie w Płocku, nie w Kielcach, bo Final Four, czyli najlepsze drużyny piłki ręcznej w Polsce zagrają w Kaliszu. No i właśnie Wisła z Industrią się zmierzą. To będzie taki przedwczesny finał. Oj, będzie. A jak pan działo. z tego Kalisza zdąży na wieczorny koncert? Też się zastanawiam, proszę pana. Też się zastanawiam. Cud aktualności Paweł Zieliński. Pacjenci nie są zagrożeni, świadczenia będą udzielane. Tak o rozpoczynającym się w poniedziałek proteście szpitali powiatowych mówiła w jedynce wiceszefowa, Resortu zdrowia, Katarzyna Kęcka. Wyjaśniła też, jak będzie wyglądał. Szpitale mają być oplokatowane i personel ma być ubrany w czarne ubrania, natomiast to nie powinno stanowić żadnych utrudnień w dostępie do świadczeń dla pacjentów. Medycy twierdzą, że celem protestu jest obrona pacjentów i sprzeciw wobec obecnej polityce, polityki finansowania. Albo będą bronić Pauliny Henik-Kloski, albo wyjdą z koalicji. Takie ultimatum miało usłyszeć od premiera Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, a donosi o tym monet. To nie jest zabawa, to są poważne sprawy. Tak mówią politycy koalicji obywatelskiej, a sama zainteresowana twierdzi, że głosowane. Za dwa tygodnie wniosek. To będzie test. Wniosek o moje odwołanie to jest wniosek, czy w koalicji jest jedność. Nie zakładamy nowej partii. Chcemy rozszerzyć grono wyborców. Tak o Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego mówił w Polskim Radiu jeden z jego członków europoseł Michał Dworczyk. To stowarzyszenie ma na celu przede wszystkim budowę platformy, dzięki której będzie możliwe poszerzenie dialogu. Wiz grozi jednak członkom stowarzyszenia. Albo z niego odejdą, albo pożegnają się z partyjną legitymacją. Izrael wielokrotnie złamał zawieszenie broni, alarmują władze Libanu. Od 23 obowiązuje dziesięciodniowy dniowy rozejm między stronami. Tel Aviv twierdzi jednak, że dotyczy tylko przestrzeni powietrznej. Armia libańska wezwała mieszkańców południa kraju, by jeszcze powstrzymali się przed powrotami. To będzie kulminacja obchodów stulecia radiowej jedynki jutro. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy spektakl muzyczny Wiek Radia. Wyjątkowy koncert, który opowiada historię tych 100 lat muzyką. Początek o 17, a już dziś audycja folder ulubione nadana z wyjątkowego miejsca. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o dziewiątej. Pogoda. A w związku wszystko z naszą setką, proszę pana. Setką. Tak w związku jest. z naszą setką. I teraz będziemy mówić trochę używając radiowego slangu. Czy ja mogę pożyczyć setkę od pana? Bardzo proszę. W takim bardzo razie pożyczam tę setkę. To nie jest zabawa, to są poważne sprawy. A, to prawda. Mogę, tak nazywamy, oczywiście, to wyjaśnić w takim razie naszym słuchaczom, czym jest setka. A setka jest to ten wyemitowany Właśnie. fragment wypowiedzi Rzydko. konkretnej osoby. Mhm. E, poproszę jeszcze raz Krzysia, za szyby. Tak, bo to mi się przyda. Mhm. To nie jest zabawa, to są poważne sprawy. W ustach polityka to zawsze brzmi bardzo tak. To, panie... to, to, to, to prawda, ale ja pamiętam mhm. jeszcze takich starszych radiowców, którzy, jak ja mówiłem, setka to bili mnie po łapach i mówili taśma taśma taśma taśma tego jest telewizji taśma to już tego nie ma szanowni państwo historia radia ten wiek na no właśnie na antenie programu pierwszego polskiego radia jutro o 17:00 ale także można zobaczyć na żywo i ja już wiem kto zobaczy na żywo proszę pana ach to a może pan powiedzieć teraz czy Te, nie? teraz ach, nie no to muszę ale za chwilę powiem Paweł Zieliński dzięki wielki do usłyszenia i do zobaczenia szanowni państwo spoglądamy no ci którzy obudzili się dziś rano i zobaczyli słońce są pewnie szczęśliwi bo tej witaminy D po ziemie nam brakuje. Słońca będzie dziś sporo, od czasu, do czasu czasu więcej chmur na wschodzie i na południu i tam może pokrobić deszcz, jakże, jakże potrzebny. I nawet 19, nawet 20 stopni pokażą termometry w zachodniej części kraju. Na warmi i Suwalszczyźnie trochę mniej, ale też przyzwoicie, bo 11. Reklama.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 No już wiemy, kto zobaczy na żywo koncert na Stulecie Jedynki. Ten wyjątkowy spektakl muzyczny Wiek e, Radia jutro o 17 w studiu koncertowym imienia Witolda Rotosławskiego. Pięć podwójnych zaproszeń, czyli z osobą towarzyszącą będzie można się pojawić. Zaproszenia wędrują do pani Patrycji z Olszyny, do pana Bartka z Olkusza, do pani Iwony z Warszawy, do pani Małgorzaty z Łodzi i do pana Michała, mam nadzieję, pani Michale, że pan dotrze. Pan Michał z Nowego Sącza. W takim razie do zobaczenia i usłyszenia jutro o 17. Proszę sprawdzić pocztę mailową. Tam znajdą Państwo wszystkie szczegóły. Wszyscy, a tak czy inaczej, na pewno zadzwonimy też wcześniej, żeby potwierdzić, że Państwo na pewno będą. Tak czy inaczej, proszę się spodziewać telefonu z polskiego radia. Wszyscy inni, którzy nie zobaczą na żywo, będą mogli usłyszeć, bo transmisja z tego wydarzenia na antenie radiowej Jedynki jutro o 17.00. Natomiast dziś o 18.00 GwiazdoZbiór, koncert z udziałem gwiazd sceny muzycznej lat 90., które poprowadzą Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski, Ula już wczoraj w Sygnałach mówiła, czego się spodziewać. To jest dwuodsłonowy projekt muzyczny, ta odsłona pierwsza już o godzinie 18 na naszej antenie pod hasłem Babę zesłał Bóg. Zgromadziliśmy taki zestaw gwiazd, który, który nie zdarzył się nigdy wcześniej. Wiem, skrupulatnie to z Marcinem sprawdziliśmy. Na jednej scenie artystki, które w latach 90. debiutowały w różny sposób. Bo Będzie Urszula, która debiutowała autorsko, będzie Natalia Kukulska, która debiutowała dorosłą płytą, będzie także Kasia Stankiewicz, Reni i Jusis i Renata Przemyk Babę zesłał Bóg. Porozmawiamy o tym, czym było radio. Hmm. Czym y, były premiery płyt? Reni Jusis opowie na przykład o swoim pierwszym wywiadzie po wydanej płycie zakręconych tutaj w y, Radiowej Jedynce. Paweł Sztąpkę przepytywał i był dla Reni bardzo surowy. Hmm. Hmm. Będzie artystka, która opowie o tym, jak na koncerty i na spotkania z fanami latało się helikopterem. Będzie też artystka, która opowie jak to było w latach 90. mieć prawdziwego amerykańskiego goryla, który chodził z nią po sklepach i y, y, po ulicach. Będzie też opowiadać o tych największych przebojach, a największe przeboje z repertuaru tych artystek zinterpretuje Bartek Wąsik. wyjątkowo genialny pianista pan Bartek Wąsik wśród artystek śpiewających Natalia Kukulska, Reniusiusz Renata Przemyk, Kasia Stankiewicz i wspomniana Urszula. I właśnie ostatniej artystce będzie poświęcony poranny trening szarych komórek. jakże usłyszą państwo fragment, no chyba najsłynniejszego przeboju pani Urszuli, konik na biegunach. W tym refrenie, co państwo usłyszą, coś jest nie tak. Tam nastąpił mały ciach. Ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. No i państwa zadaniem jest właśnie wyłapanie tego, co jest nie tak. zatem co jest nie tak w tym refrenie Urszuli 22 139 2202 raz jeszcze zaprezentujemy to za chwilę ale wcześniej głos zabierze pani Natalia. Coś na temat tego o czym mówił Gete swego czasu. Światło nosisz je w sobie pozwól mi choć raz przy nim znowu ogrzać się zapadam się Się, a potem się po znak. I Kukulska, obok pani Natalii Reniusis, Renata Przemyk, Kasia Stankiewicz i Urszula dziś w Gwiazdozbiorze o godzinie 18 na tonie radiowej jedynki. Pani Natalia Śpiewa. Ja przypomnę państwu ten poranny trening szarych komórek, bo być może niektórzy nie złapali. Pan wyłapał, co jest nie tak? Nie, To pan posłucha jeszcze raz, bo to, to jest proste. jestem. No, ja tam, zwykła chustawka, mała zabawka. 842. Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego. Teraz nie będzie zabawa, tylko będzie już tak na poważnie tak, bo to Oj, jest tak na poważnie prośba o pieniądze, Prośba o pieniądze i to o duże pieniądze. Na no, jak duże? No PiSowi brakuje 46 milionów złotych, bo PKW zabrała PiSowi subwencję, część subwencji za to, że politycy PiS-u no, nielegalnie finansowali kampanię wyborczą. Tam kilka przypadków udowodniona, już jeden przypadek wystarczy, żeby taką subwencję odebrać. No I, i co teraz... wyborcy zrobią zrzutkę? No właśnie prezes PiS prosi y, o taką zrzutkę. Wczoraj wystąpił otoczony posłami wszelkich frakcji. tych którzy się ze sobą zgadzają i nie zgadzają. Byli tam i maślarze i, y, i harcerze i y, wszyscy jednocześnie kiwali głowami, jak prezes y, prosił swoich wyborców o wpłaty na konto PiS, bo jak tłumaczy Jarosław Kaczyński, objazd po kraju kandydata na kandydata na premiera generuje ogromne koszty, a PiS ma w planie też inne inicjatywy, jak choćby spotkania z młodzieżą. No i na to brakuje pieniędzy. Przypomnijmy e, właśnie o tym, że e, PiS ma tą, e, fund, tą subwencję obciętą. PiS się nie zgadza z tym obcięciem. Walczył w sądzie nawet o pieniądze, e, ale przegrał sprawę przed e, wojewódzkim sądem administracyjnym w Warszawie. E, I tutaj jeszcze jest drugi problem z pisem, bo PiS prosi obywateli o wpłaty. E, nawet najdrobniejsze, ale... PiS y, wydał polecenie swoim posłom i swoim y, europosłom, że mają miesięcznie wpłacać na konto. Y, posłowie mają wpłacać 1000 złotych miesięcznie, to daje 12 tysięcy na głowę y, y, wpłat rocznie, a europosłowie mają wpłacać tysięcy złotych miesięcznie. Tyle, że ani w zeszłym roku, ani w tym sam, nawet sam prezes Kaczyński nie wpłacił ani grosza na partię. Y, Mariusz Błaszczak, szef klubu, też nie płaci i wielu, wielu innych y, nie płaciło tak naprawdę. 188 posłów powinno wpłacić w 2025 roku ponad 2 miliony złotych. Wpłacili tylko nieco ponad 70 tysięcy. I żeby nie było, na stronie PiS jest zakładka pod tytułem Rejestr Wpłat i tam są dane, o których mówię i dane o tym, jak posłowie i europosłowie PiSu nie płacą na, na własną partię. W tym roku nie płacą jeszcze bardziej. Na liście wpłat jest tylko 13 pozycji. Oh. A na Zapoluczu Partii trwa wojna harcerzy z maślarzami. Taka podjazdówka. O, podjazówka albo nawet partyzancka. E, tutaj chodzi, teraz chodzi o stowarzyszenie, jakie założył Mateusz Morawiecki. Do stowarzyszenia przystąpiło aż 34 posłów. E, są oni zwani harcerzami e, i są oni w wyraźnej opozycji do Przemysława Czarnka i frakcji Maślarzy. Sam Tadeusz Mateusz Morawiecki mówi, że on chce zagospodarować tych wyborców, e, którzy są bardziej w centrum i temu służy to stowarzyszenie. Na razie mówi, że robi to dla PiS. E, tyle, że zaraz po ukazaniu się informacji, kto jest w tym Stowarzyszeniu Morawieckiego i Czarnek, i Błaszczak, i wielu innych odsądzali tych członków Stowarzyszenia od Czci i Wiary. Padały określenia takie jak zdrada, czy groźby wyrzucenia z partii, ale najciekawsze stało się wczoraj wieczorem na posiedzeniu prezydium y, Komitetu Politycznego, zwanego PKP-em. Y, rozmawiano na tym y, posiedzeniu z Morawieckim y, o Stowarzyszeniu, gdy, a gdy Morawiecki wyszedł z posiedzenia, bo miał wywiad w jednej z telewizji PK, zadecydował, że stowarzyszenie jest sprzeczne ze statutem PiSu, a jego członkom grożą konsekwencje dyscyplinarne, czyli wyrzucenie. Krzysztof Sztucki, członek założyciel tego stowarzyszenia, dziś w TVN24 przekonuje, że żadnej sprzeczności ze statutem PiS tutaj nie ma i nie zamierza z niego występować. Poza tym, jak się wydaje, prezes Kaczyński na razie nie będzie nikogo wyrzucał, zwłaszcza tak silnej grupy 34 posłów, bo wyrzucenie harcerzy... E, bo wyrzucenie harcerze stworzyliby trzeci co do wielkości klub w Sejmie, a to dla PiSu przed wyborami byłby nie rada problem. Co innego z listami wyborczymi PiS. Tam harcerze mogą się nie znaleźć, ale do tworzenia list jeszcze jest bardzo, bardzo daleko i wiele się może zdarzyć. A to tam jest druchem zastępowym? No druchem zastępowym jest na pewno Morawiecki. Jedynka. Polskie Radio. I nic panu nie, nie świta tam z tą małą zabawką, zwykłą huśtawką. Nie, ale pomyślałem, że Morawiecki jest jednak drużynowym. Drużynowym, nie drużynowy. zastępowym. No bo to drużyna jest, 34 osoby. To już... A drużynowy jest wśród nas. A drużynowy jest wśród nas, zawsze. Dzień dobry, panie Agnieszko. Dzień dobry, panie Danielu. Ładną mamy dzisiaj pogodę. Tak, prawda? tak, jak ja się cieszę. Ja dlaczego pani o pogodzie akurat tak? No tak zagaić o pogodzie, to tak A to zawsze, jak się. Lepiej, jak nie ma prawda? tematu, proszę pani. A przecież tematów jest Nie, tyle to jest przecież. początek rozmowy, proszę pana. To nie jest kwestia braku tematu. Po Roz... prostu zagajam, tak? No, bo jak, Rozpoczynam jak rozmowę. nie ma o czym rozmawiać, to się rozmawia o pogodzie. No to o, o pana zapytać? No tego konika. A to ja wiem, co pan tam poprzeplatał. Dzień dobry panie Danielu, Hubert z się kłania. To słychać gołym uchem. Zamienił pan huśtawkę z zabawką. Pozdrawiam. Była zmiana słów. Zwykła zabawka, mała huśtawka. Tutaj w tej piosence powinno być poprawnie. Zwykła zabawka, mała huśtawka. Potrenowaliśmy mózg i mamy tak. Drugi wers odwrócony. Zamiast mała huśtawka, zamiast zwykła zabawka, mała huśtawka jest odwrotnie. Y, czyli pierwszy było y, mała huśtawka, zwykła zabawka, a też czwarty, piąty wers. To był chyba też, odwrotnie, uśmiech radosny, przyjaciel wiosny było, a powinno być przyjaciel wiosny, uśmiech radosny. Poddrawiam. Tak, tak, dzięki wielkie pani Marze. No, tak właśnie, tak właśnie było. Chcemy usłyszeć oryginał. To za chwilę... Tak, dlaczego pani milczy? Dlaczego pani milczy? No dobrze, to w takim razie nie chce pani czerwone mówić to nie. Nie mam czerwonego <śmiech> światełka. Już ma pani czerwone. Już mam. A to za późno. No właśnie. No. Nie ma to jak potrenować szare komórki od rana, proszę pana. Pewnie, że tak. Co u pani słychać? No właśnie, właśnie o to chodzi, proszę pana. Co? O Smoltoku będziemy Aha. rozmawiać w czterech porach roku. Stą I od... też ta pogoda. Tak. I odwiedzą nas wspaniali goście Ania Rusowicz, Remigiusz Grzela się pojawi, ale będziemy też mówić o tym, żeby się nie zawsze dawać, porywać takim emocjom i pomagać, kiedy tej pomocy nie trzeba. Mówię o małych stworzonkach czyli małych ptakach, małych ssakach, które spotykamy i myślimy, że one biedne same, a tymczasem niekoniecznie. Polskie Radio 1. A Pani będzie jutro na koncercie? Tak, chyba Dzie będę. A Pan będzie? Będę, nawet na pewno. To się znowu spotkamy panie. i znowu możemy o tej pogodzie, porozmawiać. Nie proszę tym razem to ja będę z małżonką, więc... A to przepraszam. No, Pani Urszulo, to teraz w całości. Dzień, wspaniały to dzień Wracają z ołowiu żołnierze Ze strychu znów w dół Z aż tu Wracają, lecz już nie do ciebie By ktoś tak jak ty miał dni Powrócił przyjaciel z wiosny Dlaczego to każdy już powie Na plecach przyniosłeś go tu Nam chodzi o głos paszczowo Polskie Radio. Jedynka. Reklama.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 Cały czas zmotoryzowani muszą uważać na utrudnienia na S11 między węzłami Poznań Północ i Poznań Rokietnica. Auto osobowe uderzyło tam w bariery, blokując prawy pas w kierunku Wrocławia. Wypadek niestety zakończył się tragicznie. Zginęła jedna osoba. Na s 3 problemy między węzłami Głogów Południe i Polkowice Północ. Na 254 km miało miejsce zdarzenie trzech samochodów osobowych. Skutek to blokada prawego pasa do Legnicy. A państwo ostrzegają, to też droga ekspresowa. Droga ekspresowa S8 zwana Gierkówką 419 km. Zwężenie do jednego pasa. Panowie z obsługi drogi malują pasy, wymieniają te żabki, takie świecące w osi jezdni. Utrudnień nie ma, ale troszkę wolniej, bo to jest na łuku drogi żebyśmy tutaj nie zrobili jakiegoś zdarzenia na drodze. Pozdrawiam. Dziękujemy za tę informację i prosimy o kolejne. 22 513 11 11 to numer telefonu do radia kierowców. Prosimy też uważać w miejscach spowolnień, na przykład na S1 dojeżdżając do Mysłowic od Dąbrowy Górniczej. Przejazd przez Olkusz utrudniony w kierunku Krakowa to jest Krajowa 94, a pod Krakowem ruch zwalnia na A4 w okolicach zjazdu na Skawinę i Tyniec w kierunku Katowic. W Warszawie duży ruch między innymi i na trasie S8 w kierunku zachodnim na moście Groterowackiego. Niełatwo wjeżdża się przez Łomianki. Sporo pojazdów też w piasecznie na 70-90 i na S2 na południowej obwodnicy między Opaczą a Lotniskiem. Prosimy też uważać na dziesiątce między Stargardem a Wałkiem.